Chciałbym wrócić do liturgii Słowa w Ostatniej Niedzieli. Otóż była ta Ewangelia Ze Świętego Mateusza, rozdział 5, kiedy Jezus najpierw mówi do swoich uczniów tak: Nie sądźcie, że przyszedłem znieść prawo albo proroków. Dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w prawie, aż się wszystko spełni. Nie byłoby nic pewnie dziwnego w tym stwierdzeniu Jezusa, w zapewnieniu, że po pierwsze nie przyszedł on niczego zmieniać, nie przyszedł żadnej rewolucji. Z naszego punktu widzenia oczywiście nie ma w tym nic dziwnego. Nie byłoby może i w tym nic dziwnego, że zapewnia, że ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w prawie, czyli że nauczanie Kościoła w rzeczach zasadniczych nie zmieni się. Natomiast ważne jest to, do kogo Jezus mówi te słowa. Nie mówi ich do faryzeuszów, do uczonych w piśmie, czyli do swoich oponentów. Tylko mówi je właśnie do swoich uczniów, czyli do tych, którzy byli jakby najbliżej Jego. Ale okazuje się właśnie, że i oni mieli różne pomysły, w jaki sposób ewentualnie można by zrewolucjonizować, zmienić naukę Bożą. I później Jezus poprzez poszczególne artykuły, dekalogu, przekazania wyjaśnia, co znaczą poszczególne zakazy. Mówi on, nie zabijaj, co znaczy nie zabijaj, co znaczy nie cudzołóż. I mówi tak. Uczniowie mówią tak. Powiedziano przecież, jeśli ktoś chce oddalić swoją żonę, nie daje list rozwodowy, a ja wam powiadam. Każdy, kto oddala swoją żonę, poza wypadkiem nierządu, naraża mu cudzołóstwo. A kto by oddalił oddaloną żonę za żonę, dopuszcza się cudzołóstwa. O, i tutaj współczesnemu człowiekowi zapala się światełko. A, czyli jednak jest furtka. Taką furtką jest cudzołóstwo, czyli zdrada. Zdrada jest takim powodem, dla którego można się rozejść. Otóż, kto tak myśli, to niech przyjmie do wiadomości to, co powiedział Jezus pod koniec pierwszego czytania tamtej niedzieli. Otóż Jezus powiedział tak. Nikomu Bóg w sensie, nikomu nie przyzwala być bezbożnym i nikomu nie zezwala grzeszyć. To jest stosunek Boga do naszych grzechów, do naszych upadków. Absolutnie na to się nie zgadza. Co w takim razie Pan Bóg miał na myśli, mówiąc o tym, umieszczając tę klauzulę, chyba że w przypadku y, cudzołóstwa. Otóż świetnie wyjaśnia to ojciec Jacek Sami i ci, którzy y, szperają po stronie Secharu, czyli doskonale wiedzą, jak jest to wyjaśnione. Otóż ojciec Jacek Salii, mówi, że są to prawdopodobnie, chodziło tu o dwie sytuacje. pierwszą taką, kiedy y, małżeństwo było po prostu układem cywilnym i nie rokowało na... Yy, uporządkowanie tej sytuacji, więc lepiej w takim wypadku się po prostu rozejść. A druga sytuacja to taka, kiedy po prostu jeden ze współmałżonków yy, żyje sobie drugim życiem. I chodzi o to, żeby nie przymykać na to oczu, nie udawać, że jest okej, okay, że jest dobrze, tylko po prostu przez na przykład czasową separację yy, uporządkować tę sytuację tak do zrozumienia i jemu, i światu, że dobrze nie jest, że jest źle i że tak się dalej żyć nie da w takiej iluzji, w takim kłamstwie, że trzeba po prostu przyznać się, że upadam, że sobie nie radzę, że potrzebuję pomocy. No ktoś dał taki niesamowity opis do sytuacji naszej współczesnego człowieka, człowieka XXI wieku, co więcej katolika, i chrześcijanina, pewnie nawet Polaka. Ktoś napisał tak. Ideałem staje się dla nas wolność bez ograniczeń. Kształtuje ona człowieka, który jest Bogiem dla samego siebie, który sam decyduje co jest dobre, a co złe. Ta mentalność przenika również do naszych serc, do serc chrześcijan. Nie podoba się nam mówienie o grzechu. Nikt z Bogiem włącznie nie będzie nam mówił, co mamy robić. Nie podoba się nam straszenie piekło, mam nieczystym. Nie ma już miejsca dla Boga. Śmierć wydaje się jakoś bardzo odległa. Modlitwa, postępowanie to czasem gra pozorów. Nawet Eucharystia staje się dla wielu codziennym rytuałem, z którego łatwo są w stanie zrezygnować, kiedy nadarzy się coś ciekawszego. A Ewangelia to zamiast słowa życia, stylu postępowania. Jedynie kodeks moralny, zbiór zasad, z którymi nie zawsze można się zgodzić. Może to wstrząsające, ale rzeczywiście tak czasem jest. I tak jak już to mówiłem przy innej okazji, prawdopodobnie ci, którzy już tak żyją, nawet nie są w stanie pokazać, w którym momencie zboczyli z właściwej drogi, kiedy skręcili w złym kierunku. To tak naprawdę grozi wszystkim. Owym pierwszym czytaniu w zeszłej niedzieli z proroka, z mądrości Syracha Bóg mówi tak Jeśli chcesz, zachowasz przykazanie. Jeśli zechcesz, po co zechcesz, wyciągniesz ręce. Przed ludźmi, przed tobą kłada życie i śmierć. To, co ci się spodoba, to będzie ci dane. O co chodzi w tych w tym ostrzeżeniu, w tych słowach. Chodzi o to, że naprawdę możemy wybierać bardzo różnie. I że naprawdę możemy wybierać coś źle. Że nieustannie o nasze życie duchowo, o nasze serca toczy się walka. Walka, której nie widać, nie słychać, ale ona jest. I każdy z nas jest wolny. I nikogo z nas, też Pan Bóg na siłę, nie będzie zbawiał. Nikogo z nas na siłę nie będzie ciągnął do siebie. Jest taki moment w Ewangelii, jak Jezus tam po jakiejś nauce widzi jakieś poruszenie wśród uczniów i pyta ich, czy ich wy chcecie odejść? Jest wolny do tego, że oni też mogą odejść. To nie jest tak, że Pan Jezus mówi chodźcie, słuchajcie, może trochę przegiałem, dogadamy się, wynegocjujemy jakieś wspólne stanowisko, żeby wam się też podobało. Tylko pyta, jeżeli chcecie odejść, odejdźcie. Trudno. To życie ma nas przygotować na spotkanie z Nim. On zna nasze serca bardziej niż my sami. Nic się przed nim, nic się przed nim nie ukryje. Nie warto uciekać ani udawać. Gdy staniemy przed Nim, jedynym świadkiem będzie nasze serce. Wszystko inne trzeba będzie oddać. Jeśli serce żyło pragnieniem Boga, niczego nie musimy się bać. Proszę, o takie właśnie pragnienie Boga o takie szczere serca dla nas wszystkich, dla naszych najbliższych, dla tych, którzy drodzy naszym sercom, o których marzymy, tęsknimy, aby chcieli patrzeć na życie, na świat tak, jak i my, który chcielibyśmy widzieć może tutaj, dzisiaj, obok siebie. Amen.